Witamy w audycji, której tytułu jeszcze nie mamy. Natomiast myślę, że to możemy nazwać flagową, bo pierwszą audycją działalności podcastowej Wolna Kultura, która jest efektem współpracy grupy Media, Laboratorium Technik Mobilnych Brama na Politechnice Warszawskiej, Warszawskiej Grupy Użytkowników Linuxa Linux w Bramie, tak? cyklu spotkań, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, i w zasadzie wszystkich stowarzyszonych i zainteresowanych. Z tym, że Linux prawie nie jest warszawską grupą publiczną, ale... Jesteśmy dużą serią spotkań myślę, że jesteśmy dosyć zgraną paką także. OK. Na start naszej działalności chcielibyśmy nagrywać i wydawać regularnie serię kilku audycji i prowadzić no, działalność w wolontariacie dla NGO-sów dla ngos i za zainteresowanych projektów wolnego i otwartego oprogramowania. Także jakby poza, poza poza serią audycji, które będziemy prowadzić również chcemy rozstawić w Laboratorium Brama punkt, do którego NGOsy i otwarte projekty mogą zgłaszać się z prośbą o, o pomoc i z prośbą o wspólne nagranie wideoklipu. Wchodzimy tutaj na etapie pojawienia się kamery, mamy możliwość Będziemy mieli możliwość nagrywania z wykorzystaniem techniki zielonego ekranu i chcemy zapewnić chcemy zapewnić ten element, który od, od, od momentu nagrania aż do opublikowania na YouTube. Także myślę, że wstępnie możemy wszystkich zainteresowanych zaprosić do kontaktu z nami w razie, w razie takiej potrzeby i myślę, że od przyszłego tygodnia czy od następnych dwóch tygodni będziemy w stanie się na takie nagrania umawiać. Poza tym, będziemy prowadzić na starcie audycję. Audycję, którą prowadzimy teraz, czyli takie tygodniowe, podsumowanie wydarzeń z ostatniego tygodnia, które poprowadzę ja, czyli Marcin Karpezo z grupy Osmedia FVO Linuxa w Bramie. Poprowadzi je Michał Rysiek Woźniak. Cześć, jestem Michał Rysiek Woźniak z Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz z Laboratorium Technik Mobilnych Brama na Politechnice Warszawskiej. Oraz Piotrek, Pierek, Fiorek. Cześć, nazywam się Piotrek, pracuję w Laboratorium Brawni, zajmuję się sprzętem. Cześć, Piotrek. I nie na tygodniu. I w, taki, w, taki, w takiej oto trupie tak, będziemy komentować dla Was yy, najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia z, ostatnich z ostatniego tygodnia, mam nadzieję, regularnie co tydzień. Jeszcze zobaczymy, bo może będzie się to o trochę częściej w krótszej formie. Kolejną audycją, którą chcemy prowadzić już myślę od przyszłego tygodnia, wypuszczać przynajmniej raz w tygodniu, może częściej, jest audycja muzyczna. Gdzie chcemy uraczyć Was z godziną muzyki wydawanej na otwartych licencjach, także myślę, że tutaj głównym ośrodkiem, takim miejscem poszukiwań tej muzyki będzie serwis Jamendo. Także myślę, że już w przyszłym tygodniu można spodziewać się pierwszej, pierwszej audycji muzycznej. Oprócz tego chcielibyśmy publikować, nagrywać przede wszystkim wydarzenia odbywające się w bramie, w ramach Linuxa w bramie, warsztaty oraz prezentacje podczas comiesięcznych spotkań w każdy ostatni piątek miesiąca oraz ewentualnie jakieś konferencje Linuxowe w naszej okolicy, gdzie uda nam się dostać. Czy uda nam się zwiększyć ten zasięg? Zobaczymy. Rozmowy, mam nadzieję, że będą trwać od, od, od najbliższych chwil. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także odzywamy się jako działalność podcastowa Wolna Kultura. Jest to stary brand znany jeszcze sprzed paru lat z Media, który niestety wymarł. Mam nadzieję, że uda nam się go, uda nam się go rozruszać w nowej, w nowej działalności że wyjdzie nam to całkiem fajnie. Nasze nagrania podcastowe, audio, audiocastowe będziemy publikować w serwisie SoundCloud. Natomiast y, nagrania wideo, które wkrótce zaczną się pojawiać, y, już nawet ze spotkań, które, które miejsce miały, y, będziemy raczej umieszczać na YouTube ze względu na brak zasobów, których y, serwerowych, tak, do, do przetrzymywania tego przynajmniej na razie. Także tyle o naszej działalności. Nie wiem, czy chcecie jeszcze coś dodać, może. To się chyba wszystko będzie i tak w prawie wychodziło i ustalało. Tak, no, no będzie, będzie dynamicznie. Tak, okay. czy warto, warto wspomnieć, że jest to, e, cała ta działalność jest e, rezultatem tak, tematu, który się pojawiał co jakiś czas w rozmowach, żeby taki podcasting stworzyć, wydawać związany z wolnym i otwartym oprogramowaniem. E, tutaj się również pojawiał temat tworzenia wywiadów z, z szefami projektów wolnego i otwartego oprogramowania. E, których chcielibyśmy przedstawiać może nie, znaczy nie chcielibyśmy rozmawiać z nimi w taki sposób, żeby oni nam przedstawiali swój projekty, bo te informacje jesteśmy w stanie bez problemu zdobyć ze stron projektów, natomiast chcielibyśmy pokazywać ich Wam od strony ich poglądów, tego, co, tego co motywuje ich do działania w świecie wolnego i otwartego programowania. Także zapraszamy na, na stronę już od najbliższych paru dni wolnakultura.pl tam będzie można znaleźć wszystkie najnowsze, najnowsze nagrania i to chyba z mojej strony na razie tyle czas chyba przejść do pierwszego tematu, jeśli wszyscy jesteście gotowi na to ja ustaliliśmy, kto ma pierwszy temat? <grymne> tak, ja to zrobiłem troszkę <grymne> wcześniej, rozpisałem sobie i myślę, że pierwszy temat chcemy czy nie Powinny to, powinna to być akta Here we go. Tak, nie chcemy, czy nie był to zdominowało na ostatnie dwa tygodnie. Dużo się działo yy, i w zasadzie myślę, że warto przede wszystkim powiedzieć, co jeszcze może się stać yy, w tym temacie, y, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, i ewentualnie w jakiś sposób przedstawić to, co, to, co nie zostało opuszczone w naszych rozmowach yy, z mediami, czy, czy, czy z naszych występów tak w z Mediami media. Tak. Także 26 stycznia akta została podpisana i co teraz? Mieliśmy wiele protestów. Nikt nas nie posłuchał. No, już, jakby zaczynali powoli słuchać. Jak, jak, trochę, jak... trochę późno trochę zaczynali. Jak późno, tak. Znaczy, to dobrze było, gdyby tak zaczynali tydzień temu trochę. To było nieźle. Lepiej to było, gdyby tak zaczynali, od samego początku. Tak. tak, bo jak, jak to się udało przekazać i i dowiedzieć z gazety wczoraj, tak? Ty, ty między innymi w grupie, na spotkaniu grupy Dialog, to była chyba grupa Dialog, tak spotkanie tak, tak, premiera z blogerami i organizacjami pozarządowymi, gdzie już 18 maja gdzie już 18 maja o temat to był poruszony od trochę, trochę innej strony, bo staraliście się, jak dobrze pamiętam, poznać stanowisko rządu w sprawie, sprawie akta, ale również w kilku zdaniach ostrzegaliście przed, yy, przed sposobem powstawania akta i ewentualnymi zagrożeniami, jakie może nieść, yy, no nie przyniosło to skutku. Niestety nie, ponieważ yy, znaczy to, jest, to jest dobre pytanie. Minister Boni bardzo ciekawie się bronił yy, w niedawnym programie, że to wynikło z jakichś wewnątrz, ze słabości wewnątrz rządowego procesu. Tak to chyba ujął? No, mamy nadzieję, że kiedyś się dowiemy, na czym ta słabość dokładnie polegała i, i że, że osoby odpowiedzialne za tę słabość w jakiś sposób zostaną upomniane, a słabość zostanie usunięta, ale to, tego się dowiemy w najbliższym czasie. Na razie pytanie brzmi, na ile możemy zaufać obecnym obietnicom tego, co się ma dziać w temacie akta ze strony rządu. Masz może jakieś typy, kto to, kto powinien odpowiedzieć i ewentualnie dlaczego? Ależ mi nie wolno mieć typów? Myślę, że każdy jakiś, czy powinniśmy mieć swoje zdanie i ewentualnie starać się pokazać, czy wspomóc pomocą wskazania tych, są rzeczywiście winni, żeby nie był to kozioł ofiarny. Tak? No ty nie jesteśmy od wskazywania winnych chyba. Jesteśmy od przedstawiania swojego zdania. I co z takimi ludźmi, no tak, ale... żeby możemy później zrobić? Yy, otoczyć, znaczy w smole i odsypać pierzem, ale to tak. A potem wreszcie z malucji. Tak, Tak, tak. Dobrze, czyli rozumiem, że nie, nie pokusimy się. No ja się nie będę pokuszał, bo, natomiast nie ukrywam, że wyjęcie, wyjęcie tematu e, tematu praw autorskich z jurysdykcji ministerstwa, które te, w tej chwili tę jurysdykcję <tuszel> posiada. Właśnie wydaje się. To było, <grych> wbrew, wbrew temu, co było w Radzie, w Radzie, na Radzie Unii Europejskiej wykonane to nie jest Ministerstwo Rybołówstwa. ale być może wyjęcie, wyjęcie tematu praw autorskich spod jurysdykcji ministerstwa, który się w tej chwili tym zajmuje, może wydawać się sensowne, zważywszy na to, że prawo autorskie w tej chwili bardziej zdecydowanie dotyczy na przykład gospodarki niż, niż na przykład kultury. Zwłaszcza no. okay. tej wolnej i otwartej. Tak. E, dobrze, kolejny pod temat, pod temat akta, co. Co dalej? Mamy podpisane akta, gdzie w tym momencie będzie się rozgrywać akcja i co ewentualnie możemy robić ze strony naszej, tak jako Polacy i ci, którzy wychodzą na ulicę no, no, i ci, którzy nie grozi. wychodzą. Rząd zapewnia, że nic to nie zmienia. Skoro nic to nie zmienia, to po co podpisywać i wprowadzać? To jest jedno z ciekawych pytań, tak? ale na to pytanie też na razie nie możemy nie wiedzieć. Trzeba uzyskać jednoznacznej odpowiedzi, ale czym to nam grozi? No to? W zasadzie można odesłać do wspaniałej odpowiedzi Glacy w, w, w, w programie Tomaszów z na żywo. Tak, to myślę, że jakiś link do nagrania umieścimy można później w opisie. Tak, mamy nadzieję, tak, że to tak, nagranie. Tak. Dokładnie tak. I co um, ważne, działa przez Moonlight w. 4. Tak, że użytkowicie no. Linux działa przez Moonlight 4, jest też, gdzieś, jest też gdzieś na YouTubie, więc pewnie da się to również obejrzeć. Okej, okay. ale wracając do, do komentarza e, Świetna byłaby wypowiedź Glacy, ponieważ no, jako chyba jeden z, z dyskutantów wtedy, i yy, tutaj też bije się pierwszy, jako jeden z, z, z dyskutantów wtedy, w jaki sposób nie dał się zamknąć yy, w tym temacie praw autorskich w internecie, <coughs> tylko wpłynął na szersze roby i dał jedno, jednoznacznie znać, czym, ta, czym Akta tak naprawdę się zajmuje, tak? To znaczy prawa, prawa własności intelektualnej, które Akta ma wzmocnić i ułatwić, i których egzekucje ma ułatwić, są znacznie szersze, tak? I dotyczą na przykład leków generycznych, czyli tańszych wersji znanych leków, tak? I jak bardzo się... ładnie poruszył też temat... I pięknie poruszył też temat otwartego i wolnego oprogramowania i pięknie też poruszył temat, ogólnie rzecz biorąc, patentów, tak? Czyli czegoś, co kiedyś miało być... Yy, chronić twórców, tej chwili bardziej zabija. Nie miało chronić twórców, tylko miało, miało powodować, <coughs> miało wzmacniać innowacyjność. Chro, ochrona twórców była tylko, była tylko yy, pobocznym, pobocznym skutkiem, a celem było wzmacnianie innowacyjności. W tej chwili skutek i przyczyna się kompletnie odwróciły, tak? to znaczy w tej chwili słyszymy, Yy, na przykład mi, yy, przedstawicieli Ministerstwa Kultury, którzy mówią, że ochrona praw yy, własności intelektualnej jest priorytetem yy, tego rządu. Yy, nie, nie jest. To znaczy ochrona praw własności intelektualnej zawsze była tylko środkiem do celu, którym było wzmocnienie innowacyjności, tworzenie nowych dzieł. W tej chwili najwyraźniej to się wszystko obróciło. Tak, no i jak, jak wspomniałeś na początku, yy, i to warto podkreślić za każdym razem, bo to niestety za rzadko się przewija w mass mediach, które no, które mimo wszystko jakoś tą opinię publiczną, naszą mm, kształtują, zupełnie pomimo stanowisk, które przekazywało, tak, Bo w momencie, kiedy wiadomo, że, że Agora, czy, czy też, <coughs> też telewizja, tak, telewizja polska, TVN, Polsat, które uczestniczyły w konsultacjach, które jednak się odbyły, których listy tych organizacji otrzymaliśmy, i były to, tylko, były to tylko organizacje związane z multimediami, czyli że w momencie, kiedy pojawia się ze strony rządu, czy ze strony obrońców fakta, tak najpopularniejszego w Polsce, który sam prezentuje się jako jedyny w Polsce obrońca akta, mówi o tym, że jest to umowa handlowa, która dotyczy wielu dziedzin, także nie można się tutaj skupiać na internecie. W momencie, kiedy pojawia się taki argument i pojawia się też kolejna kwestia, czyli, czyli właśnie konsultacje, które są przeprowadzane tylko ze środowiskami zajmującymi się multimediami, no mamy tutaj spory rozdźwięk, mamy tutaj rozdźwięk przede wszystkim taki, że, znaczy brak taki, że nie pojawiły się w tych konsultacjach, nawet już nie mówiąc o, o organizacjach pozarządowych, które reprezentują obywateli, tak walczą o prawa obywateli, ale brakuje tutaj reprezentacji środowisk twórców z zupełnie różnych gałęzi gospodarki, farmaceutyki, nie wiem, nawet przemysłu odzieżowego, czy też w Żywności genetycznie modyfikowanym w zasadzie każda gałąź gospodarki, tak? Każda, yy, każdy, każda, każda, forma... każda praktycznie każda gałąź gospodarki, która może się wykazać jakąkolwiek innowacyjnością w jakikolwiek sposób, jest w taki czy inny sposób dotknięta lub zagrożona poprzez, poprzez akta. Co ciekawe, to jest, to jest, to jest może rzecz, która, która doskonale pokazuje bezradność i w pewnym sensie bezmyślność osób, które decydowały o podjęciu, o podję o podjęciu tej decyzji e, o podpisaniu i o, i o dalszym pro procedowaniu nad akta. E, na proste, jednoznaczne i zadane wprost pytanie organizacji pozarządowych uczestniczących w, dwa tygodnie temu e, w spotkaniu e, w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na którym wypłynęła informacja, że 26 stycznia akta będzie podpisana. Na proste, jednoznaczne i proste zadane pytanie, jakie polskie podmioty, które dokładnie, proszę wymienić chociaż jeden przykład, skorzystają w jakikolwiek sposób na tym, że akta zostanie przyjęta, nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Ani Ministerstwo Kultury, ani Ministerstwo Gospodarki nie były w stanie przedstawić jakiejkolwiek odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że to jest takie dosyć jedno. Tak. No i w tym momencie po podpisaniu aktu mamy cały czas, już nawet jeszcze przed podpisaniem aktu, mieliśmy informację o tym, że e, owszem, podpiszemy, ale konsultacje będą prowadzone, tak? Bo oni się przyznam do tego, przepraszam za to, e, że te konsultacje e, nie obejmowały wszystkich, których powinny, tak? bo w tym momencie się uważam, że powinna zostać stworzona jakaś grupa, która obejmuje dosłownie, obejmuje reprezentację wszystkich grup, które są zainteresowane, czy dotknięte przez Tam, tego typu w prawodawstwo. W tym momencie rozmowy między takimi przedstawicielami wszystkich grup byłyby bardzo trudne, ze względu na olbrzymią rozbieżność interesów i nawet zachowań. Tych różnych. No bo przecież to przecież raczej będzie zachowywało się środowisko odzieżowe, inaczej farmaceutyka. Zgadza się, to że chyba zgodzimy, że że zgodzimy się, że no, nikt nie mówił, że rządzenie jest łatwe. Jeżeli, no jeżeli ktoś bierze się za, za coś takiego jak akta, to może się zastanowić, czy w ogóle jest sens się za to brać. tak? A jeżeli już się za to bierze, no to kurczę. Porządne konsultacje społeczne, można było przeprowadzić konsultacje, konsultacje społeczne no, nawet w grupach, nawet etapami, tak? Nawet prosząc o, o uzgodnienie jakiegoś stanowiska w, dany, w danych grupach, a potem dyskutowanie między grupami. No to się da zrobić i to było robione już wielokrotnie przy innych, yes. przy innych projektach, abstrahując od tego, że proces konsultacji społecznych w Polsce nie do końca działa tak, jak powinien działać. I też cieszy deklaracja Ministra Poniego, że może nad tym się rząd pochyli. Mam, miejmy nadzieję, że się pochyli. Natomiast, natomiast takie rzeczy były robione i takie, takich rzeczy zdecydowanie zabrakło przy akta. I jeszcze jedna rzecz. Tłumaczenie ministra Zdrojewskiego, że przecież szukali, konsultowali i nie otrzymali żadnych informacji negatywnych, zderzona z no, informacją, która się wreszcie powoli chyba przewija do mediów. Także od 18 maja, co najmniej od 18 maja zeszłego roku, informujemy wyraźnie rząd że akta jest problemem i będzie problematyczna. Tak, i pozwolić tylko wejdę na słówko, warto wspomnieć, że nagranie z tego spotkania jest dostępne dla każdego w internecie, w internecie. Od, od pół roku. Linki będą poniżej. Tak, kontynuuj. Także w, w, obliczu, w obliczu tej informacji, yy, no, że, że zastosuję, yy, nie wiem czy będziemy mogli stosować tutaj język angielski, nie widzę Wstępne memy. Nie widzę przeciwwskazań. Ja bym tutaj zastosował wstępnego mema Not sure if troll, not just very stupid. No, <laughs> Przepraszam bardzo. No ale, ale tak, tak, tak to się wydaje, tak. Znaczy albo, albo y, jakaś informacja, która była, przecież tam byli przedstawiciele Ministerstwa Kultury na tym spotkaniu, wtedy 18 maja. Także albo podwładni Ministra zdrojewskiego nie poinformowali ministra o, o, o decyzji podjętej przez pana premiera, albo ktoś postanowił zignorować decyzję podjętą przez pana premiera. Nie będę rozstrzygał, co zaszło, natomiast na, na, na, tak na pierwszy rzut oka, chyba zaszła jedna z tych dwóch możliwości. Jeszcze ja coś, co chciałem jeszcze zaproponować. To może skoro są takie rozbieżności interesów, zależnie od różnych grup, których to dotyczy, może lepszym rozwiązaniem byłoby te całe akta ustanowić osobne dokumenty analogiczne, ale już specyficzne dla każdej branży gałęzi przemysłu. No a Co jeżeli to jest w ogóle potrzebne, tak? Bo to jest no, kompletnie to jest inna, inna dyskusja, czy to, jest, czy to jest potrzebne, czy nie powinniśmy się zająć reformą praw na dobrach niematerialne, jak to się ładnie nazywa, reformą prawa rzędowego, reformą praw prawa autorskich cieszy, cieszy gotowość rządu wyrażona znowu przez e, ministra Boniego. E, gotowość rządu do, do takich rozmów i do, do konsultowania, być może zmian w prawie autorskim w Polsce. No może to powinniśmy iść w tę stronę, bo jak na razie, jeżeli chodzi o temat praw autorskich i praw tak zwanych do, do własności intelektualnej, to, to wszystko idzie w jedną stronę, to znaczy rozdmukiwanie, i roz, roz, rozszerzanie tej tak zwanej ochrony, która no, niekoniecznie w tej chwili przynosi efekt yy, taki, jak zamierzano początkowo. No i przede wszystkim służy interesom wielkich przedsiębiorstw i korporacji, a nie bezpośrednio samych tak, to, to też. I w tym momencie, tak, to czy znaczy wspominamy o tym, służy tym interesom, daje im bardzo ostre narzędzia, tak, bardzo mocne narzędzia do tego, żeby tych swoich praw te, te grupy dochodziły, a jednocześnie nie daje nam żadnych praw jako konsumentom, tak, odbiorcom tych wszystkich produktów, jakiejkolwiek możliwości obrony. To jest też ważne, tego brakowało i to jest chyba jeden z większych postulatów organizacji pozarządowych, które zostały pominięte, tak, pomimo rozmów grupy Dialog zostały pominięte w konsultacjach akta to jest temat poruszany w oświadczeniach wydawanych przez te, te organizację Tutaj odsyłamy chyba na stronę Panoptykonu. Też, tak. Też również Albo podróżmy. na stopakta.info <coughs> <coughs> teraz y, dokładnie, stopakta.info bo to jest szersza sprawa niż Polska, tak? Na stopakta.info stop można przeczytać y, no, wprawdzie po angielsku, ale można na temat y, takiego szerszego ujęcia tego problemu. Bo Polska to jest tylko jeden z, jeden z trybów. To, to, to należy pamiętać. Dobrze. I tutaj w tym momencie już myślę, żebyśmy skończyli temat konsultacji i przeszli do, do dwóch krótszych. Co możemy teraz zrobić w sprawie jak, to, jak możemy to zablokować? W tym momencie wydaje mi się, że powinniśmy skupić się wszyscy w całej Europie na podpisywanie, w tym momencie są dwie globalne petycje z czego wiem jedna, do której link oczywiście umieścimy w opisie, w opisie naszego nagrania. Jest, jest tą, na, którą, na której powinniśmy się skupić, bo zyskała dzisiaj już ponad 2 miliony podpisów. Co jest dosyć dużą liczbą i cały czas rosnącą na minutę. Tak, tak, o, o tej właśnie mówię. Powinniśmy się skupić właśnie na Dzwonienie do naszych lokalnych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Dzwonili do nich, pisanie do nich maili, informowali ich o tym, jaka jest... Może, może najpierw. Proszę znaczy, Cię, jakaś strony. Znaczy, Na czym stoimy? Jakie są dalsze kroki, jeżeli chodzi o przyjęcie akta? Bo bez tego nie wiemy, co, co możemy zrobić, tak. Tak. Stoimy, stoimy w tej chwili w takiej sytuacji, że akta jest podpisana, nie jest ratyfikowana ani w Unii Europejskiej, ani, ani przez rząd polski. Czy w tej są fakt podpisania? Wyrażenie woli i w zasadzie tyle, tak? Natomiast, natomiast, natomiast nie jest jeszcze podpisana przez przynajmniej cztery kraje Unii Europejskiej. Nie byłoby możliwe, że pięć, natomiast na pewno nie jest podpisana przez Niemcy, nie jest podpisana przez Cypr, nie jest podpisana przez Słowację, Słowację, nie jest podpisana przez Estonię. Holandia też nie podpisała? To pięć i być może Austria. No w każdym razie kilka krajów Unii Europejskiej nie podpisało jeszcze w tej chwili akta, sam fakt, że nie podpisały, jest blokujący dla akta, tylko że mają prawo, mają prawo podpisać, takie zapisane w tym traktacie, do, do marca 2013, czyli mają jeszcze rok. I my, też mieliśmy, my też mieliśmy my ten też rok. My też mieliśmy ten rok, panie premierze. Mieliśmy możliwość niepodpisania akta w tej chwili. I argument, który znowu padł na tamtym wtedy spotkaniu we czwartek dwa tygodnie temu. Na proste pytanie organizacji pozarządowych w kierunku Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Kultury, co by się stało, gdyby Polska nie podpisała akta 26 stycznia, otrzymaliśmy bardzo merytoryczną i treściwą odpowiedź, no cóż, byłby wstyd. Przed kim i tak, dla kogo, skoro nie na to już nie byli w stanie odpowiedzieć. Także, także, także to zostawiam pod rozwagę przed kim i dla kogo. Natomiast można było tego nie podpisać. Można było to zostawić do, do negocjacji i do zastanowienia się. Można było nie wystawiać się na, na prosty cios i proste pytanie, które zresztą padło ostatnio na wizji, że skoro teraz chcemy przeprowadzać konsultacje i debatować, i zobaczyć, czy nie są naruszone jakieś prawa, to dlaczego tego nie zrobiono przed podpisaniem? Można było tego wszystkiego uniknąć. Nie uniknięta tego. Yy... W tym momencie też powinniśmy zwrócić uwagę, że widać nasz uśmiechy, tak? Na nie zrobię tak. wcześniej. Tak, tak, tak. Cieszymy się, że minister bo dostrzegł nasze uśmiechy. Yy, natomiast, yy, natomiast w tej chwili, następnym krokiem, kiedy tamte kraje pozostałe podpiszą akta, bo prawdopodobnie podpiszą, prawdopodobnie odbędą się jakieś negocjacje, prawdopodobnie te kraje yy, skorzystają z tego jako jakieś jakiegoś rodzaju platformy negocjacyjnej, czy, czy, czy, czy no, elementu przetargowego. Prawdopodobnie podpiszą akta, no bo nie będą, nie będą się stawiały w opozycji do pozostałych 20 paru krajów Unii Europejskiej. I wtedy musi nastąpić ratyfikacja przez Parlament Europejski, musi nastąpić większością dwóch trzecich głosów w Parlamencie Europejskim. I jest to ratyfikacja wszystko albo nic, to znaczy albo ratyfikują akta, albo akta nie jest w ogóle ratyfikowana i w ogóle nie wchodzi w życie na terenie Unii Europejskiej. Czyli y, musimy się skupić w tej chwili na Parlamencie Europejskim, y, ponieważ późniejsza z kolei ratyfikacja przez państwa członkowskie, w tym Polskę, dotyczy tylko niektórych y, ważnych skądinąd, ale tylko niektórych zapisów. Tak, i teraz pozwólcie, że wejdę, bo już powoli musimy temat kończyć. Y, to ważna kwestia... Z... Tak, właśnie, właśnie do tego, do tego zmierzam. Y, w momencie, kiedy ratyfikacja by nastąpiła, bo rozumiem, że dopiero wtedy piłeczka do nas wraca i możemy nasz rząd może z tym cokolwiek zrobić. Pojawia się bardzo popularny temat ostatnio, referendum, przeprowadzenie referendum. Nie wiem, czy już są jakieś takie obiecujące propozycje, jeśli idzie o pytanie, które miałyby być w tym referendum no, zadane. Natomiast, natomiast, referendu jest, to już, już istnieje. Zbierają pytanie. podpisy, a jeżeli zbierają ja wiem, podpisy, tak, to, zbierają to, to zbierają pod, konkretne pytanie z konkretną propozycją odpowiedzi. To w takim razie może z Powiedzmy, cóż to za pytanie i jaka jest propozycja odpowiedzi. Wniosek brzmi: udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli, to jest zwykła formułka, dotyczącej podpisania przez Polskę umowy, umowy Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA, zawierającemu następującą propozycję pytania w tej sprawie. Czy jest pani lub pan za ratyfikacją przez Polskę umowy Anti-Counterfeiting Trade Agreement, w nawiasie ACTA? Odpowiedzi: tak lub nie. Okej. Okay. I tutaj rzucimy myślę pewną nieprawidłowość mogę tak to stwierdzić, bo przed chwilą powiedziałeś, że w momencie, kiedy piłeczka do nas wraca i możemy ratyfikować lub nie, możemy nie ratyfikować tylko pojedynczych zapisów. Tak, ale to się nadal będzie nazywało ratyfikacją przez Polskę. Okej. Okay. Dobra, no dobra, w takim razie zbierane są podpisy, tych podpisów jest coraz więcej. W tej chwili jest to 250 tysięcy. Informacja jest taka, że w tej chwili jest to około 250 tysięcy przewidzionych podpisów. Żeby podać, żeby podać skalę, Prefere... prawo referendum przewiduje, że trzeba zebrać 500 tysięcy podpisów przez maksimum 3 miesiące. Po trzech miesiącach możliwość wygazna. Czyli mamy szansę. Czyli jeżeli w półtorej tygodniu zostało zebrane 250 tysięcy, mamy spore szanse zebrać te okay. 500 000 I teraz piłeczka do piorka. Znaczy, ja chciałem powiedzieć tyle, że moim zdaniem referendum jest bardzo potrzebne. Żeby, skoro dotyczy to nas wszystkich i wszystkich dziedzin życia, to dobrze byłoby Pan teraz się wypowiedzieli. Natomiast zastanawiam mnie, jaka jest, na no ile wiążące jest to referendum wobec rządu, ponieważ artykuł, w artykule 125 pod 3 trzecim Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest napisane, że jeśli w, ogół, w referendum ogólnym kraju wziął udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący. Tylko, że ten zapis, podejrzewam, dotyczy tego, co jest wcześniej napisane, czyli że w punkcie drugim referendum ogólnokrawa ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połoką ustalonej liczby posłów lub Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połoku ustalonej liczby senatorów. Natomiast nie ma tutaj nic o referendach oddolnych, znaczy to znaczy to, to jest chyba na mocy inicjatywy ustawodawczej. Czyli wykorzystujemy jako 500 tysięcy obywateli naszą, nasze prawo do, do, do inicjatywy ustawodawczej składamy wniosek o zwołanie o referendum I w tym momencie albo Sejm, albo Prezydent wraz z Senatem e, mogą zadziałać na, tym, e, na podstawie tego wniosku. Wiadomo, że niestety, jak praktyka wskazuje, nie muszą. Tak, to znaczy mogą, mogą po prostu postanowić nie, nie korzystać z tego wniosku, natomiast 500 tysięcy obywateli e, lub więcej, pod, pod takim wnioskiem jest bardzo silnym sygnałem, że referendum powinno się odbyć. Okej, okay. i myślę, że tym akcentem prawie zakończymy temat akta. Jeszcze bardzo ważne ogłoszenie dotyczące najbliższego weekendu. Ogłoszenie dotyczące nas najbliższego weekendu brzmi Zapraszamy na improwiz o improwizowany kongres wolnego internetu na terenie Wydziału Elektroniki i Techniki Informacyjnej Politechniki Warszawskiej. Przy, przy pomocy organizacyjnej laboratorium Brama Organizacje pozarządowe, które uczestniczyły i uczestniczą w dialogu z rządem na temat, między innymi na temat akta, czyli Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja Wolnego i Otwartego Programowania, Internet Society Poland i Polska Grupa Użytkowników Linuxa oraz inne organizacje zapraszają na, na kongres kongres jest otwarty dla wszystkich, tematem kongresu jest akta i co dalej, ale nie tylko, to znaczy to, to, to uczestnicy zapełnią kongres treścią. My, my podamy pewne ramy, my podamy naszą propozycję programu, natomiast, natomiast zależy nam na tym, żebyśmy się wszyscy spotkali wreszcie, z dala od klawiatury, z dala od ekranu i w, fizycznie, faktycznie w przestrzeni, w, w tak zwanej przestrzeni mięsnej byśmy się spotkali, żebyśmy, się, żebyśmy porozmawiali, żebyśmy sobie wzajemnie wytłumaczyli nasze stanowisko, żebyśmy sobie wzajemnie wytłumaczyli, co nam się podoba lub nie w akta, bo zakładamy, że odbędzie się obiektywna, faktyczna dyskusja o, o tym traktacie, no i mamy nadzieję, mamy nadzieję że przyjdziecie. Program nie, pojawi się niebawem, możliwość rejestracji, ponieważ ilość miejsc też jest ograniczona. Też pojawi się, niebawem damy znać. Wiemy co, kto i gdzie, o u której, kiedy. E, przepraszam, ten weekend to jest sobota 4 lutego, niedziela 5 lutego, w sobotę od 15, w niedzielę do 15. Okej, okay, tak i tak spotkamy się w grupie, która ma szansę porozmawiać z rządem, a nie jedynie wychodzić na ulicę, bo, bo to, to nie jest znaczy wychodzenie na ulicę jest ważne, ale to nie jest wszystko. To znaczy, to znaczy, ja powiem tak, nie użyłbym tutaj słowa jedynie, bo sytuacja, że w całej Polsce, w każdym z większych miast oraz wielu mniejszych odbyły się z, w jakiś tam sposób zsynchronizowane manifestacje na ten sam temat i odbywały się przez kilka, przez kilka dni i zebrały w sumie, według niektórych, niektórych, niektórych szacunków, zebrały w sumie około miliona ludzi. To, to jest sytuacja, która się nie powtórzyła po upadku PRL. także to może tak, żeby nie okay. to ustalić. W takim razie kończymy temat akta, wszystko trochę dłużej niż myślałem. Czyli e... zakończymy podcast? Nie, nie, jeszcze że zostały to? dwa tematy. Tak, wolna kultura tak, może... To są jakieś inne tematy czy akta? Na szczęście tak. Nie, nie, e, Także przechodząc y... dalej, może teraz wybierze temat Piorek. Skoro ja, i skoro o wolnej kulturze, może pomówmy o kolejnym Hamlin i które rozpoczęło się wczoraj, a Hamlin i Banu samo fajny pomysł, fajna inicjatywa, natomiast bardziej chciałbym poruszyć temat, jak się forma wynagradzania twórców za ich dzieło zaproponowana przez Hamlin i ma do realnego wynagrodzenia. I do słynnych, znaczy słynny, często spotykanych w internecie guzików Donate, które PayPal udostępnia, aby twórcy wolnego oprogramowania, wolnego i otwartego oprogramowania mogli być, dostać jakieś wynagrodzenie za swoją często ciężką pracę. Okej, okay, może jeszcze coś powiem o grach. O grach? Bardzo proszę, możemy coś powiedzieć o grach. Na mamy gier mało, ale, 4. ale tak z Podstawową strach. nowością w obecnym <coughs> Handlu Innibadze jest to, iż dorzucono. Znaczy w tej chwili wybieramy gry pod kątem, aby były dostępne również na Androida, co jest nowością. Po raz pierwszy do tej pory wymaganie były, aby gry był, było, aby gry były dostępne <coughs> na Windowsa, Maca i Linuxa. W tej chwili dostajemy jeszcze Androida, w związku Gry są cztery, to jest to znane humoru do które pojawiło się w pierwszym handlu Tak i ono jest po wpłaceniu odpowiednio powyżej wysokiej kwoty, średniej, powyżej średniej. W tej chwili wynosi 5,93. No. Ale oczywiście zachęcamy tak w miarę możliwości finansowych do tego, żeby wpłacać jak max, największe kwoty, jak największe kwoty tak, o, o wspieranie deweloperów, o dostosowywanie samodzielnie, według naszego uznania tych paseczków, podziału. to jest dosyć ważne, tego podziału. Yy, wpłacanej przez nas kwoty yy, na, na cele. Ja powiem, że mam, yy, że tak powiem, komplikowane podejście do pojawienia się handlu Miliband w naszym pięknym podcaście, bo z jednej strony pięknie pokazuje, że nowe modele biznesowe i otwartość na, na internet i otwartość na to, że okej, okay, no i tak będą kopiować, więc może zróbmy to sprytniej, i dajmy im możliwość zapłacenia tym którzy to przynajmniej coś tego będziemy mieli jako biznes też zaczynają funkcjonować i są najbardziej sensowne. Z drugiej strony są to jednak gry, które nie są open source. Tak? To nie, to, to nie są gry, Początkowo które... były. tak? To, to... może wspomnę pierwszy, pierwszy Humble Indie Bundle, bardzo ważna rzecz. Wtedy w momencie dołączenia do hambla nie były to gry open source'owe, ale pod wpływem popularności tego bandla, na przykład Lugaru, swoje źródła otworzyło i do inny dobrze pana ale pozostałe się. Trzy tytuł. gry chyba w sumie otworzyły swoje źródła, no ale teraz tego brakuje. Prawdą jest, iż nacisk nie jest na to stawiany, ale też nie do końca sprawdzą już nie są to, znaczy nie, nie zawsze są problemy na czychodzenia open ale często się zdarza w wyniku sukcesu kolejnych Hamlini Bandów, gry otwierają swoje źródła. Tak właśnie było z Humbley Band 1, które ogłosiło, że będzie open owe, a może to z dwójką było, po przekroczeniu określonej kwoty. To z I, dwójką, tak, to dwójka. I w ten sposób na przykład swoje źródła otworzyła, moim zdaniem, rewelacyjna gra w Tower Defense, czyli Revenge of the Titans. O tak, gra naprawdę świetna, polecamy. Swoje źródła również pod wpływem sukcesu. To już nie było handlu Indie Bandu, to, to było handlu Frozen Byte bandy. Silniki do swoich gier udostępniła firma Frozen Byte. Także zarówno silnik gier Shadow Browns, jak i całkowicie silnik gier, którego prawda nie wypuścili, jako produkt komercyjny, wypuści, oddali społeczności silnik przynajmniej na jakiej licencji, ale na zasadzie, z tego co wiem, macie i bierzcie, żeby może coś jednak na tym powstało, skoro firma Idea porzuciła. Gry, gry wszystkie firmy Introversions, które też nie tak dawno gościły w handlu w Bandu, również mają otwarte źródła. Nie jest to co prawda licencja polna ale same źródła są dostępne i tak długo jak się tego nie sprzedaje, to można je sobie dowolnie modyfikować. Znaczy jest to zdecydowanie krok we właściwym kierunku, zarówno z punktu widzenia biznesowego, jak i z punktu widzenia otwartościowego oraz z punktu widzenia tego, że, yy, że yy, no są dostępne na platformy inne niż zamknięte, tak? To znaczy, ja na się mogę w rzeczy w jakieś gry. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Które bywają fajne, tak? Bo można też wspomnieć tam, że w Ale poprzednim bundle między innymi pojawiający się Defcon, bardzo znana i bardzo, bardzo, bardzo wciągająca gra, tak? To był introversion, To, to, to in były dwa bundle wcześniej. Terenie. Dwa bundle wcześniej. Znaczy, podkreślam tą wyraźną różnicę, jeszcze nie było to inni bundle, to było to konkretnie jednej firmy introwersyjnej. Okej, okay, to moje przyzwyczajenie. E, czy to, coś jeszcze chcemy? do gier z czwórki, w takim razie, skoro już okay. chciałem się zmienić. Tak. Poza tym mamy również, dostajemy, kupujemy Osmosa, który był w chyba drugim, drugim tak, drugim. -Bandu. Tylko tym razem jest również na tablety bądź telefony. chociaż nie wiem czy na telefonach działa. Oraz dwie nowe gry: Edge i Anomaly. Edge uruchomiłem już. Całkiem sympatyczna gra planszowa. Yy, acz nie, w standardowym rozumiem get przesuwamy się sześcianikiem po planszy, zbierając yy, dodatkowe punkty, a normalnie jeszcze nie grałem, nie wiem, co się kryje. Yy, tak, ja ściągnąłem wczoraj i usiłowałem uruchomić, ale niestety wywalało się zaraz na starcie, także myślę, że to jest jeszcze problem do, do rozwiązania. Tego. Być może nie, nie, nie miałem jeszcze czasu, żeby to, to rozwiązywać, zobaczę, w wolnej chwili. Czy coś jeszcze chcemy o Humble? O to tyle, natomiast to, co przede wszystkim chciałem poruszyć, czyli właśnie model biznesowy, zarówno jako nowy sposób dostosowania się do nowej rzeczywistości internetu, gdzie ciężko jest cokolwiek utrzymać na własność, bo jak pokazuje historia, wszystkie zabezpieczenia są łamane, łącznie ze słynną grą z gdzie Gates zarzekał się, że zabezpieczenia są tak mocne, że nikt nigdy ich nie złamie, w związku z czym gra na była jeszcze przed oficjalną premierą, mimo, że jest... okazała się w listopadzie, to przez dwa miesiące udało jej się osiągnąć pierwsze miejsce na liście najczęściej ściąganych torentów roku, chyba 2010 albo 2009. No to jest, to jest, prosta rzecz, która, która jest świetnie wyrażona w Haçmet Effective by Design, tak, to znaczy DRM jest rzeczą, czyli te wszystkie metody zapobiegania piraceniu rzekomo, są, są, po pierwsze powodują, że produkt jest, jest z defektem i to zgodnie z projektem, tak? bo, bo na przykład użytkownik nie może. Doskonałym przykładem jest DVD. Nie mogę wziąć swojego DVD w podróż do stanu, bo tam jest inny area code i dziękuję uprzejmie, nie, nie obejrzę sobie legalnie mojego DVD, tak? Defective by design. Oraz sam, sam pomysł DRM-ów jest, jest defective by design. Z bardzo prostego powodu. Jeżeli dajemy użytkownikowi zarówno zaszyfrowaną treść, klucz szyfrujący i mechanizm deszyfrujący, to dajemy mu wszystkie potrzebne części układanki. Użytkownik musi je sobie tylko poskładać do kupy i komuś wcześniej czy później się to musi udać, Tak niestety jest, jest stara, stara prawda i to, i to doskonale widać po, po wszelkich walkach z DRM. Natomiast, jeżeli mogę wyskoczyć od tego, odbić jak jako na szerszy temat, Humble Independent jest wspaniałym przykładem właśnie tego, tak jak mówiłem, jest wspaniałym przykładem, że y, można znaleźć modele biznesowe, które działają w, w sytuacji, w sytuacji, w, w, którą mamy, tak. Yy, zdecydowanie, zdecydowanie widać, że internet nie jest tutaj wrogiem, wręcz przeciwnie, internet jest, jest tutaj przyjacielem. Yy, popularność, popularność powoduje, że ludzie dają pieniądze i proszę, yy, zauważmy, że to jest, to jest niesamowite i to jest coś, co było niespotykane w sytuacji, w której kontent yy, był przywiązany do medium, tak? czyli na przykład do płytki. To znaczy, jeżeli ja chciałem kupić płytę CD, szedłem do sklepu i miałem płytę CD tylko i wyłącznie w jednej cenie, tak? To znaczy, jeżeli chciałem kupić płytę CD, to musiałem zapłacić na przykład 30 zł. Nie mogłem zapłacić mniej, jeżeli na przykład nie, nie miałem tyle. Nie mogłem zapłacić więcej, jeżeli uważałem, że dzieło jest zapokowe. To jest, nie, to jest niesamowite, tak? to znaczy w tej chwili możemy zapłacić ile chcemy, ale to też oznacza, że możemy zapłacić więcej e, często twórcy, niż, twórca, przed, niż, twórca mógł niż twórca, niż twórca mógłby przewidywać, niż twórca ustaliłby cenę. Czego najlepszym przykładem są sumy, jak na przykład 1660 dolarów i 19 centów. W tej chwili pierwsze miejsce na liście. No, dokładnie tak. I to jest, to jest moim zdaniem rozwiązanie problemu modeli biznesowych w Internecie. Świetnym przykład, kolejnym przykładem jest Pioneer One, tak? czyli, czyli, czyli serial, który... Tak, to może bym za dużo nie mówił, bo chciałem to zostawić na następny... Na Dobrze, następne, nie, będę, nie, na nie będę mówił za dużo, nie będę mówił za dużo, po prostu kolejny wspaniały przykład tego modelu biznesowego, który działa. I okay. czy zamykamy temat Handling Bundle? Chciałem go skonfrontować, tak jak powiedziałem na początku, z guzikami donate. Okay. Na paypal, znaczy paypalowskimi guzikami donate, które masa projektów oraz twórców, głównie narzędzi i programów, kodu open umieszcza na swoich stronach. No i jak się to ma, z mojego doświadczenia, ma się to wcale nie tak źle. Podejrzewam, że bym za swój program brał 5 dolarów to z racji na bardzo wąską grupę docelową wyszedłbym na tym podobnie, co nie zmienia faktu, że tak naprawdę donacje otrzymałem od w sumie chyba pięciu osób, tylko były one, zwłaszcza jedna, bardzo szczodre. Przy czym nie wszystkie projekty mogą na to liczyć, nie wszystkie projekty to dostają. Twórca projektu B Python, bardzo sympatycznej nakładki na interpreter Pythona, skolarowanie składni, dopełnienie składni na stronie pisze, iż dotacji, do, donacji, dotacji otrzymał tylko dwie. Mimo, iż projekt jest o wiele bardziej popularny, niż mój marny program. No, widać jednak jest trochę większą sympatię. Grupa to, docelowa była tak, inna, Nie Tak. Inna do grupa docelowa. tylko muzycy, artyści. No, to, to, to fakt. Okej, okay, y czy coś jeszcze? Tak, to tyle. Kontynuujemy i przechodzimy do tematu, myślę, ostatniego na dzisiaj. Nowy Firefox. Przyzwyczailiśmy się do mówienia o Firefoxie po każdym nowym wydaniu. Myślę, że czas najwyższy trochę to zmienić, ale jeszcze nie dzisiaj i, i, i może tylko wspomnimy tak wydanie Firefoxa dziesiątki miało miejsce wczoraj. Tradycyjnie największe newsy dotyczą zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa przeglądarki. Ja bym się chciał skupić na jednym featureze, na który bardzo czekam, a który znamy od wieków w operze, który znamy od dłuższego czasu w chromie, chromiumie, czyli tej zakładki home, czy, czy, tej, czy, czy, czy zawartości zakładki, nowa zakładka, tak? Zawartości nowej zakładki. O, tak, pustej, tak, tak. Karty. pustej karty. Na której to z reguły lądują najczęściej odwiedzane strony, albo też strony, które my sobie zdefiniujemy, jak to ma miejsce. Bo że szczerze powiem, nie, nie, nie orientowałem się jak w najnowszych wydaniach. Czy, czy, czy to ma jeszcze jakąś większą funkcjonalność poza zakładkami, które sobie zdefiniujemy? Czy tam coś się jeszcze dzieje? Nie, to myślę jest tak, już wybieramy sobie dowolną ilość. Kiedyś to była ściśle ustalona, ilość, najpierw to było po prostu 3 na 3. Później dodali obce 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4, 5 na 5. W tej chwili jest to kompletnie nieograniczona ilość po prostu okienek, które możemy dodać. w okienkach wpisujemy adresy stron, które nas interesują. Te strony oczywiście wyświetlają właśnie w pustej karcie. Można też tą funkcjonalność wyłączyć, jeśli ktoś lubi mieć pustą, pustą kartę. Okej, okay. No jest to funkcjonalność, którą zaimplementowano. Od, od, od wielu, wielu lat funkcjonują dodatki takie jak FastDial czy SpeedDial dla Firefoxa, które dokładnie to samo implementują. Wcześniej troszkę rozszerzały, tak one jednak wcześniej dały tę możliwość zdefiniowania dowolnej ilości. Zakładek, jakie będziemy mieli, grupowanie ich, co też było dla niektórych osób dosyć ważne, niektórych użytkowników dosyć ważne. Natomiast Chromium, kiedy to wprowadziło, przesunęło to trochę na następny poziom. Znaczy, na tej, na tej zakładce pojawiają się nie tylko, nie tylko zdefiniowane przez nas zakładki, czy, ale przede wszystkim najczęściej odwiedzane. I co dodano w następnej kolejności, to lancery tak, też przyciski uruchomieniowe aplikacji, które możemy za pomocą dodatków e, doinstalować. Co dla mnie osobiście jest bardzo przydatnym, e, przydatną możliwością. E, ma się to pojawić w Firefoxie. Miało się pojawić w Firefoxie 12, czyli za około 2 miesiące. E, niestety. Jest, jak oni pędzą z tymi co miesiąc A, to Tak, to... tak co, co, co miesiąc mamy kolejne wydanie i uważam, że to jest całkiem, e, całkiem dobra metoda. Ale no, to tak na momencie. Męki. Chrome uciekł zbyt daleko. Przypomina mi się w tej chwili kad zarazowo, bo to jak Slackware przeskoczył z wersji 6 na 9, wersja jest w 2 Myślę, że nie aż tak, ze względu na to, że, że dzięki przyspieszeniu tak dodawania numerków, jednak Firefox wreszcie zaczął rozwijać się tak, jak powinien od wielu lat. To już nie jest tak, że czekamy dwa lata, czy może nawet więcej, na wersję czwartą, która się ciągle odsuwa. Ale to eee. można było zrobić na, na zasadzie 4.1, 4.2, 4.3, tak jak, jak się to robi właśnie, to kulturalnych to jest kwestia sposobu numeracji. Ja tworząc swoje projekty zawsze przyjmuję numerację. Zero na początku jest po prostu projekt nieskończony, w sensie cały czas in heavy development. Jak już ten okres ciężkiego rozwoju przejdzie, już program ma wszystkie funkcje, program dostaje jedynkę na początku. Jedynka jest zmieniona. Na dwójkę, dopiero w jakimś ciężkim rewrightie, kiedy Tak, jest... Zgadzam się, tak. ale kiedy też zdarzałem się... Duże komponenty mm -hmm. zostały przepisane, oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności, to jest druga cyferka, a patrzeć i poprawki to jest trzecia cyferka. I no, tutaj chcę przypomnieć, też się tego trzymać do <coughs> wersji czwartej. Tak, później, no oczywiście, są też takie projekty, których ciężko, ciężko trzymać się tych numerków w momencie, takim jak na przykład Linux tak gdzie wylądowaliśmy w bardzo, bardzo wysokich liczbach, 2, 6, doszliśmy do 38, 39 numeracja chyba. Numeracja została zmieniona. Pamiętaj, że taka numeracja miała jeszcze olbrzymi sens, kiedy były wersje 2.4 i 2.5. Tak, zgadzam się. No to Zmiewam, teraz to już no trochę to, przeszło. z braku gałęzi rozwojowej rozróżnienie między 2.6 a nic nie miało tak, sensu. Tak, no proces po prostu karna się za bardzo ustabilizował. Tak, już nie, już nie, nie wprowadzono tak rewolucyjnych zmian, żeby tworzyć jeszcze osobną gałąź. Przepraszam, deweloperską. Ale potem pomyślałem, jak zaczęliśmy z Firefoxa na, na kernel. Okej, okay, wracamy Cała do Firefoxa. Jest. I wracamy do zakładek tego, co chciałem powiedzieć. Pojawił się taki news mówiący właśnie o tym, że w Firefoxie 12, który w momencie wydania dziesiątki przesuwa się do gałęzi z Nightly, chyba do Aurory, mogę się mylić. I co było ważne, wprowadzał właśnie tę zakładkę. Ona jeszcze w tamtym momencie była niepełna, natomiast wiadomo, że będą trzy etapy jej wprowadzenia, czyli przede wszystkim to, co znamy w tym momencie z Chromiuma, znaczy wprowadzone w taki sposób, jak jest zaimplementowane w Chromiumie, czyli listę najczęściej odwiedzanych stron, którą możemy sobie dowolnie edytować, tak zatrzymywać niektóre, wyrzucać, wyrzucać zakładki czy, czy ostatnio odwiedzane strony z listy, których się możemy wstydzić, że je odwiedzaliśmy. Drugim etapem... Private mode. Tak, dlatego że private mode możemy go i tak nazywać. Natomiast... Drugim etapem miały być właśnie obecne w Chromium Launcher aplikacji, które miały być wprowadzone w dwunastce. Wiadomo, że ten support się pojawi, będzie to wyglądało mniej więcej tak jak obecnie wygląda w Chromium. I trzeci etap, bardzo, który mnie bardzo zainteresował i zaintrygował, czyli komunikator. Bardzo jestem ciekaw, co w związku z tym otrzymamy. Czy to będzie komunikator Jabera? Widzę, że Rysio no, się no, załamał. Przepraszam, Rysio. Rysio. Rysio, się, Rysio, Rysio się załamał. Mówimy, mówimy o Firefoxie, tak? Czy, czy już zmieniliśmy temat? Czy ja się pogubiłem? Tak, o Firefoxie. To Tylko, jest niesamowite, bo przecież parę lat temu projekt Mozilla Suite został rozbity i rozdzielony właśnie dlatego, że był jednym wielkim kłębkiem, kombajnem. kombajnem do wszystkiego. I okazało się, że to nie działa. I mam wrażenie, że Firefox zaczyna znowu... moim zdaniem wracają nie, właśnie... Moim zdaniem no. to, co ma miejsce, to jest to, iż Firefox zaczyna pod każdym względem gonić Chroma. Chroma, Znaczy, zarówno pod względem numeracji, trzeba ich dogonić, dodają w tej chwili aplikacje. Podejrzewam, że to będą to wszystko to samo, co już znamy, czyli aplikacje w Zulu, w Zulu Runerze, ewentualnie Chris jak ktoś to instaluje ale też najwyraźniej planują gonić pod względem ogólnych możliwości funkcjonalności, gdzie, przypomnijmy, Google z Chroma zrobił system operacyjny. Tak, i tutaj właśnie chciałem, chciałem się wtrącić i zauważyć, że potrzebnie Mozilla właśnie goni Chroma y w tym względzie, bo kiedy Google wyznacza tego typu kierunek, który najprawdopodobniej będzie dominujący wraz z tym, jak częściej i bardziej będą rozprowadzone Chromebooki, yy. No Dobrze byłoby do dać mały. użytkownikom otwartą, w pełni wolną od, od powiedzmy, no to to nazwijmy to dyktatury chromium, to jest, jest Chromium. Jest natomiast... Chromium OS, natomiast hmm. pytanie jest, czy potrzeba jest Chroma, który wypełni tą niszę, a nie lepiej zająć się, może nawet moim niszą, tylko tym szerokim rynkiem, jak ona jest użytkownik, który chce mieć po prostu przeglądarkę. Słuchajcie, jedna, jedna prosta rzecz. Jeżeli, jeżeli Google wyznacza, próbuje wyznaczyć trend, to ten trend się uda wyznaczyć tylko wtedy, kiedy wszyscy inni za tym pójdą. Jeżeli Firefox za tym idzie, no to mamy przerąbane, to dokładnie. Natomiast jeżeli, okej, okay, niech Google sobie robi swoją, w swojej bajce, natomiast dajmy użytkownikom, którzy chcą mieć przeglądarkę, po prostu zwykłą przeglądarkę, tak? Jeżeli wszyscy zaczną teraz lecieć w kierunku aby przeglądarka jako system operacyjny, to nie będziemy mieli nic innego niż przeglądarki jako system operacyjny. A wydaje mi się, że to nie jest jedyny kierunek, w którym to się wszystko może rozwinąć. I może warto by się zastanowić nad tym, żeby dać alternatywę. Nie tylko jako alternatywną realizację tego samego pomysłu, tylko jako alternatywny pomysł. Okay. Za chwilę użytkownicy będą przesiadać się na Midori albo inne tego typu lekkie przeglądarki, które z kolei pod wpływem popularności będą gonić znowu gigantów. Tak, znaczy ja już się przyznam, dobrze miałem ten problem, jak zrobiłem podejścia do Midori czy do innych alternatywnych, tych mniejszych, lekkich, lżejszych przeglądarek. I KZH Kasa. Może nie aż tak hardkorowo. No, znaczy generalnie kręciłem się wokół Midori, Arory yy, i tym podobnych. Rekom jest tak, to też jest, też jest bardzo fajne. Mi zawsze brakowało przede wszystkim to, to takie, takie hasło, kiedy stwierdziłem, że dopóki, dopóki te przeglądarki nie dorobią się gestów myszy czy, czy obsługi bloka. To, to dla mnie niestety dobrym zastępstwem nie będą. Tak, Brakuje wtedy do, do, do takich dodatków czy, czy możliwości zwiększających naszą, naszą prywatność, nasze bezpieczeństwo, czy to będzie Noscript, czy to będzie nie wiem, implementacja odpowiednia Foxy Proxy, tak? która nam pozwoli na na porządne zarządzanie zarządzanie tym, przez co się chcemy łączyć, jak chcemy się ewentualnie zabezpieczyć. Rekomp ma już na przykład odbloka, tak, i, i blokowanie... Tak, jest, Midori zresztą też, też ma, też się jako, dorobiła. One się z czasem dorobiły, tak, no, ale to nam pokazuje ten trend, że chcemy, nie chcemy. To jeśli duże duże przeglądarki takie chromium y no tak, Czyli... ale Ty mówisz, poczekaj, bo, bo to trzeba rozdzielić jakieś poszczególne funkcje, takie jak AdBlocker, czy, czy NoScript, czy whatever, okay. od całego pomysłu pod tytułem robimy z przeglądarki system operacyjny. Okej, okay, to, to ja, to, to ja jest się zgadzam, to, co się ja Ci ja tylko mówią. zwrócę uwagę na jedną rzecz i nie wiem, do innych naszych zakładów możemy dołożyć ten, że, że za dobrych parę lat jak przekonamy się o tym, że również te małe projekty pójdą w, w tym samym kierunku, w którym, w którym teraz yy, idą Firefox czy Chrome, bo chcemy, nie chcemy. Coraz więcej, znaczy, tak coraz częściej spotykamy się z tabletami czy, czy smartfonami o coraz większych możliwościach. I to będzie, to będzie nasz ośrodek tak codziennego i w codziennej świata. Jak powstają narzeczone tablety czy smartfony, a nie laptop pozostanie laptopem, nie? Na przykład, jakkolwiek bardzo Liczę na to, liczę usługi, na to. Internetowe, gdyż fajne jest to, że siadam sobie przy laptopie i mam coś robię i mam to w internecie, Krót siadam przy domowym komputerze, mam to w internecie, idę do kolegi czy koleżanki, siadam przy jego komputerze, loguję się na swoją, to i dalej mam to samo. To jest bardzo fajne. Ale, Ale i to nie wszystko się do tego nadaje. Jednak pewne rzeczy powinny zostawać na komputerze. No, tak, no się. Tak. Myślę, myślę, że się tutaj e, w, e. zgadzamy <tak> i, i jakimś takim powiedzmy wnioskiem możemy e, powoli naszą dyskusję zakończyć. No jeszcze temat pod tytułem szerzej. Pod tytułem szerzej. Tak. Mamy na niego parę minut. Pod tytułem tak, szerzej. To znaczy ja przybliżę ja i, i. przybliżę się. I u zewnętrznie. I u zewnętrznie. Ja tylko.. To zasygnalizuję tylko, bo to jest coś do zastanowienia się, tak? To znaczy mamy te różne rozdzielone ruchy typu ruch wolnej kultury, ruch wolnego i otwartego oprogramowania, mniejsze wewnętrzne podziały już też, bo to jest temat na inną rozmowę. Ruch, ruch otwartej edukacji, ruch otwartych danych, ruch open government, tak? Czyli, czyli otwartego rządu. Open data otwartych danych już było. Ruch, ruch open access, czyli, czyli otwartego dostępu do tekstów naukowych, tak, czyli żeby nie zamykać tekstów naukowych w tak zwanych naukowych periodykach, tylko żeby był do nich szerszy dostęp, bo o to chodzi w nauce. Te wszystkie ruchy mają pewien wspólny mianownik, tak, znaczy to jest mianownik jakiejś tam wolności, jakiegoś dostępu, jakiejś otwartości, o właśnie, jeszcze, jeszcze ruch dostępności dla, dla osób niepełnosprawnych, tak. To wszystko ma jakiś wspólny mianownik, i mam takie jakieś wewnętrzne przekonanie i tak mnie ostatnio jakieś takie przemyślenie uderzyło, że jeżeli te ruchy będą dalej, tak jak obecnie, rozwijały się kompletnie, niezależnie od siebie, to one wszystkie jeden po drugim wcześniej czy później padną. I akta jest tutaj, robimy kółeczko, robimy klamrę i wracamy do tematu z początku. Akta jest tutaj doskonałym przykładem. tak? W, w, w temacie akta zebrały się korporacje y, bawiące się patentami na roślinki, bawiące się patentami na, y, na design tak szeroko pojęty, czyli to, jak tablet wygląda powiedzmy. Zebrały się y, korporacje, y, do, które się bawią prawami autorskimi i, i uważają, że są okradane w internecie. I zebrało się kilka różnych takich grup, bardzo, bardzo, bardzo różnych, doszły do jakiegoś porozumienia i stwierdziły, no to robimy i zrobiły, tak? I widzimy, widzimy, gdzie jesteśmy i jeżeli teraz te ruchy szeroko pojęte, ruchy wolnościowe, ruchy yy, można to nazwać powiedzmy kultury daru czy kultury dzielenia się, tak? Jeżeli te ruchy w jakiś sposób się nie połączą, nie mówię nawet o zrobieniu jednego wielkiego wspólnego ruchu, bo to nie o to chodzi, rozproszenie jest bardzo fajne, tak? Tylko chodzi o to, żeby jak walczycie o otwartość danych, tak? Jeżeli jesteście, jeżeli jesteście zwolennikami otwartości danych i otwartego rządu. Jeżeli walczycie o tą otwartość danych, jeżeli żądacie od rządu upubliczniania danych, to, to nie zapomnijcie poprosić rząd, żeby udostępniał to w takim formacie, żeby wolne oprogramowanie było w stanie to odczytać, bo co wam, co wam po danych, jeżeli nie będziecie w stanie ich odczytać bez używania jakiegoś specjalistycznego zamkniętego oprogramowania. Dalej, jeżeli walczycie o wolne oprogramowanie, Starajcie się wspierać wolną kulturę, starajcie się wspierać otwarte dane w otwartych formatach, bo co będziecie przetwarzać i co będziecie oglądać i z czego będziecie korzystać na tym wolnym oprogramowaniu, jeżeli ta, jeżeli ta kultura będzie zamknięta i będzie wymagała dziwnych dziwnych systemów DRM i tak dalej i tak dalej do odbierania, tak? do, do tego, żebyście mogli z niej korzystać, żebyście mogli ją przetwarzać i żebyście mogli ją upubliczniać dalej. Co z tego, że będziecie mieli dostęp do tekstów naukowych, jeżeli nie będziecie mieli otwartego oprogramowania, w którym wymodelujecie sobie ten model, który w tym tekście jest przedstawiony, w którym przeprowadzi się symulację, która jest wymagana do sprawdzenia tego, tego modelu i nie będziecie mieli oprogramowania, które pozwoli Wam... Bez spłacenia znowu ogromnych sum pieniędzy za, za tak zwane profesjonalne, zamknięte oprogramowanie, opublikowania swoich rezultatów. To wszystko jest bardzo połączone, tak? Jak możecie uczyć, uczyć, jak możecie proponować otwartą edukację, jeżeli w otwartej edukacji nie zawiera się, nie, nie zawiera, nie zawiera się otwarte licencjonowanie zasobów edukacyjnych i nie zawiera się uczenie ludzi korzystania z otwartego oprogramowania, tak? To znaczy, jak, jak możecie tworzyć otwartą edukację, jeżeli uczeń nie może wziąć oprogramowania do domu i podzielić się z tym z, ze swoim rówieśnikiem i wspólnie popracować nad tym. tak? To wszystko, jest, to Te wszystkie ruchy są bardzo połączone i tu naprawdę wystarczy tylko świadomość tego, że jak dążycie do zrealizowania swoich postulatów, wystarczy tylko nadmienić, wystarczy tylko pamiętać o tym, że te pozostałe postulaty, te pozostałe ruchy otwartościowe, szeroko pojęte, yy, ich je też należy zaznaczyć, tak? bo wystarczy je zaznaczyć. Jeżeli tak z każdej strony będziemy zaznaczać, to w końcu uda nam się uzyskać całość tego projektu, a nie tylko część, bo część i tak nam się nie uda uzyskać. I tak, I tak wtedy w jakiś sposób zostaniemy wysztuchani. Także dziękujemy bardzo. Marcin Garpezo z Media Linux w Pramie FWIO. Michał Rysiek-Woźniak FJO i laboratorium Brama. I Piotrek Piorek Fiorek również laboratorium Brama. Także dziękujemy bardzo do usłyszenia za tydzień być może zobaczenia zobaczymy jak Pokasłania. tak pokazanie zobaczymy co nam, co nam wyszło jeszcze na tej mojej kamerze internetowej jak nas będzie widać może jakieś tak może jakieś jedno dwa zdjęcia umieścimy e, także zapraszamy za tydzień myślę w środę wieczorem godzinę jeszcze ustalimy e, i do usłyszenia cześć